Gaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 48 Droga przechodzi przez pagórki i doliny prawego zabrzeża Klazmy aż do Wiaźnik, miasta położonego pod górą na błoniu Klazmy. Z góry rozszerza się na nie malowniczy widok. Pod nogami rozłożone miasto świeci kopułami i krzyżami cerkwi. Na rzece buja kilka statków, a za rzeką ponure błonia i bory zamykają widnokrąg. Ulice w mieście proste, szerokie, ale niebrukowane, bazar i więzienie murowane, kilka kamienic bizantyńskich, cerkwi, monastyr, i liczne wiśniowe sady zdobią wiaźniki słynące z handlu owoców. Okazali mi tu ujmującą ufność, nie posłali mnie bowiem do ostrogu, lecz zostawili bez straży na kwaterze u pisarza wojskowego. Pisarz, człowiek stary, gościnny, przyjmował mnie czem mógł i nie chciał wziąć zapłaty. Lecz nad to wszystko dozwolenie chodzenia bez straży po mieście. Pewność, iż nie zdradzę zaufania i nie skorzystam z jego krzywdą ze swobody, ujęła mnie i przejęła wdzięcznością dla dobrych ludzi, którzy bez rekomendacji i bliższej znajomości, bez względu, nasurowe przepisy i instrukcje carskie polegali na poczciwości niewolnika i pozwolili mu użyć jednodniowej swobody. Gdym wyszedł na ulicę i nie zobaczyłem za sobą blisko od dwóch lat nieodstępującej mnie straży, doświadczyłem podobnego zadowolenia i radości, jakiej doświadcza ptak, gdy wyleciawszy z klatki zatrzepocze skrzydełkami po powietrzu. Radości, jakiej doświadcza Każde poczciwe serce, gdy napotka osoby godne szacunku. Przechodząc się po ulicach, wszedłem do soboru stojącego w rynku i ozdobionego z przepychem i wspaniałością. Carskie wrota wyzłocone, obrazy obite srebrnymi blachami, figury świętych, malowane niezłym bizantyńskim pędzlem. Strop świątyni również się lśni od złota i farb. Z bogactw tych znać zaraz, że świątynię tę wzniósł naród bogaty i posiadający potęgę. Nie taką jest świątynia narodu będącego pod obcym jarzmem. Nie taką jest świątynia u rolnika. Skromniej tam, smutniej ale i lepiej dla duszy, która bez zewnętrznych pobudzeń sama w sobie znajduje złoto wiary, wspaniałość, miłości i przepych nadziei. Pusta była świątynia w czasie mej bytności w niej. Kilku tylko pobożnych padało na ziemię, kłaniając się Bogu, a diaczek z warkoczem kręcił się poważny i dumny jak kapłan starego Egiptu. Obejrzawszy sobor, poszedłem przejrzeć się bazarowi, kupcom i towarom, a nie znalazłszy nic godnego uwagi, powędrowałem przez wielką ulicę ku monastyrowi. Przed domem ziemskiego sądu zatrzymał mnie na ulicy tłum płaczących kobiet i ostrzyżonych młodzieńców pokazujących się w oknach. Był to pobór rekrutów – Okropną jest boleść matki tracącej syna. Biedne kobiety załamywały ręce, krzykiem i płaczem napełniały ulice. Jedna z nich padła bez zmysłów na ziemię, ledwo ją otrzeźwiono. Inne wyciągały ręce do synów w oknach i wołały – o moje dziecię, tracę cię, o biedny gołąbku, bić cię ustawicznie będą, a na wojnie stracisz twoją główkę, o mój Boże, biedne ty serce moje. Niepodobna być obojętnym widzem tak głośnej i prawdziwej boleści. Mnie też z żalu nad biednymi matkami i z przypomnienia boleści mojej matki łza zakręciła się w oku. Poszedłem na salę przyjrzeć się chłopkom pod miarą. Tu inne sceny, ale nie mniej smutne. Dowodziły, z jaką bojaźnią, trwogą i niechęcią wstępują chłopi moskiewscy do służby wojskowej. Co chwila otwierały się drzwi i wybiegał z nich obnażony młodzieniec, a urzędnik wychyliwszy głowę krzyczał – łop! Słowo to było rozkazem ostrzeżenia go i znakiem uznania go za zdolnego na żołnierza. Smutnie podawali głowy swoje pod nożyce wojskowego cyrulika – a w smutniejszym jeszcze oczekiwaniu stali inni, których do miary mieli przywołać. Ojcowie i gminni urzędnicy byli obecnymi w sali. Bogaci umawiali się z urzędnikami o wykupienie synów. Matka pięknego i silnego syna, który właśnie dopiero co ostrzyżony został, była wpuszczoną do sali, w której zasiadali urzędnicy. Tam wymową swoją chciała syna oswobodzić. Przekonywała czynowników, że syn jest jedyną podporą jej starości i gospodarstwa, że gdy go nie będzie, ją oczekuje nędza, a majątek ruina. Wymowną jest miłość macierzyńska, ale twarde są serca czynowników. Nie łzą, ale złotem miękczą się. Odmowną więc odpowiedź dali matce. Usłyszawszy stanowcze postanowienie, upadła biedna matka na podłogę. Czynownicy ją otrzeźwili, a służalcy na swoich ramionach wynieśli znękaną staruszkę. Sceny te głęboko przejęły mą duszę i wzbudziły szacunek do tych kobiet, które oddalenie synów i wstąpienie do trudnej i niewolniczej służby przyjmowały jakby wiadomość o ich śmierci. Wiaźniaki dostarczają Moskwie mnóstwo komisantów, którzy roznoszą i rozwożą po wsiach i miastach łokciowe towary. W Syberii takich komisantów od miasta, z którego pochodzą, zowią wiaźnikowcy. Przy szynkach i na rynku spotykałem dużo chłopów. Ubiór ich niemalowniczy. Kolorowa koszula pod szarą siermięgą i manszestrowe szarawary uważane są za wystrojenie się i główną ozdobę. Chłopi we Włodzimierskiem mówią grubym językiem. Dialekt ich między różnymi odmianami i prowincjonalizmami moskiewskiego języka zajmuje podobne stanowisko jak wielkopolski prowincjalizm w Polsce. Samogłoski wymawiają bardzo twardo i mowa ich jest bez wszelkiego wdzięku. Obyczaj również... Jest gruby. Zabójstwa często się zdarzają. Instynkta polityczne mniej wyraźne i nie tyle fanatycznie i groźnie dla nieprzyjaciół okazują się, jak w moskiewskiej guberni. Sekciarstwo pomiędzy chłopami bardzo jest rozszerzone. Chwaląc Boga według zakazanego obrządku ukrywają religijne swoje praktyki. Powiadali mi, że obecnie w mieście Melenkach mnóstwo osób siedzi w więzieniu za różnowierstwo. Prześladowanie dotknęło większą część chłopskich rodzin podejrzanych w tym powiecie o sekciarstwo. Prócz starowierców, którzy się dzielą na liczne religie, sekta, duchoborców ma wielu zwolenników tej guberni. Jest to sekta dosyć filozoficzna. Odrzuca ona wszelkie obrządki uzmysłowianie wiary i wiarę w Boga człowieka. Wierzy tylko i chwali Boga, rozpamiętywując w duchu jego dzieła wspaniałość i dobroć. W Muromie wzięto duchoborca do rekrutów. Od służby się nie wyłamywał, lecz przysięgi nie chciał wykonać jako niegodnej człowieka i potępionej przez jego wyznanie. Osadzili go więc w więzieniu. Ruzgami i rozmaitymi środkami zmuszali do przysięgi, lecz zapamiętały sekciarz fanatycznie przywiązany do swoich wyobrażeń zniósł prześladowania, lecz gdy się te dalej powtarzały, wyskoczył z okna pierwszego piętra na bruk i zabił się. Sektarze zańców skopców. Najniebezpieczniejsza, bo polegająca na zniszczeniu rodzaju w człowieku, rozszerzona w całej Rosji, ma dużo wyznawców w Łodzimierskiem i Moskiewskim, chłosty, niewierzący w Chrystusa i czekający mesjasza, mołokanie i wielu innych sekciarzy, starannie ukrywają się ze swymi obrządkami, niemniej jednak uporczywie Trzymają się ich. Sekciarstwo najwięcej rozszerzyło się między gminem, pomiędzy kupcami także ma wielu zwolenników, a jednej tylko szlachty nie dotknęło. Dosyć przyjemnie zeszedł mi dzień wypoczynku w Jaźnikach, gdy wszedłem na góry wznoszące się za miastem i przyglądałem się okolicy chęć uwolnienia obudziła się we mnie i myśl ucieczki uczepiła się mej głowy. Zdało się mi, iż już żadna przeszkoda wstrzymać mnie nie zdoła, a potrzeba wolności dodała moim nogom bystrości, a głowie stosownych środków ochronienia się przed pogonią. Lecz znalazła się przeszkoda, której niczym nie mogłem pokonać. To jest ufność dobrych ludzi i przekonanie, że nie zawiodę ich i nie sprowadzę na nich nieszczęścia. Ufność ta była dosyć silną do wstrzymania mnie i odegnania od siebie jako grzechu myśli ucieczki, bo nawet przed śmiercią człowiek nie powinien chronić się kosztem ufności i dobrej wiary bliźnich. Wróciwszy z przechadzki do pisarza i przenocowawszy jeszcze jedną noc pod gościnnym dachem który i między wrogami znalazłem wdzięczny i swobodny w duchu wyjechałem do Grochowca z jednym tylko konwojującym podoficerem Dla niepoprawnego radia pl czytała Katarzyna